No, jadę. A. Raz. Raz, dwa, trzy. Zapraszamy na cotygodniowy przegląd polskich podcastów dla każdego leniucha. podcastu podcastofon.pl. i Już wiesz, co słychać w polskich podcastach. Słuchajcie i komentujcie www.podcastofon.pl. Zapraszamy do słuchania i do komentowania www.podcastofon.pl. Dzień dobry, witam wiosennie, już prawdziwie wiosennie. Nawet wystawiłem jeden z mikrofonów za okno. A taka propo, właśnie o, zaczynam od razu od dygresji, no ale fajnie, nie? Yy mikrofon, bo zrobiłem takie dwa zestawy mikrofonowe dla naprawdę wspaniałych ludzi dla Szymona i dla Jacka i w sumie to musiałem zrobić poprawkę i w jednym i w drugim bo się okazało, że chińskie wtyczki nie dają rady tak, ale fajnie, z dygresji do dygresji ale chciałem tylko powiedzieć, że właśnie testuję sobie jeden taki zestaw bo wczoraj skończyłem je robić, zrobiłem małe przeróbki, jeszcze nowa koncepcja no i jeden z tych mikrofonów wystawiłem za okno, czyli kanał lewy albo prawy lewy. tak, lewy jest za oknem prawy jest tutaj przypięty do koszuli i testuję na starym Olympusie, taki mam WS321 Olympus praktycznie od którego zacząłem swoją zabawę z podcastingiem już ile? Cztery, pięć lat temu? Jakoś tak dawno temu. No dobra, ale kto mówi i o co chodzi? Mówi Robert do Was Kessling. <grym> ale sobie polskie słowa układam Tak, ładne zdania. Mówi do Was Robert Kessling z podcastofonu. Tak, kto by się spodziewał, że podcastofon jeszcze się ukaże i w dodatku, że ja będę nadawał. Przecież nie mam czasu, bo tak faktycznie jest. Mam nadzieję, że ten czas do mnie wróci ten czas który będę mógł poświęcić na to aby nagrywać swoje własne podcasty chciałbym chciałbym odcinki robić nowe no ale niestety studia szczególnie tutaj te moje komputerowe dały mi się w kość i nie mogłem sobie pozwolić na odsłuchiwanie podcastów zaniedbałem się w tej dziedzinie bardzo mocno no i co? I teraz przyszedł czas, kiedy mam troszeczkę wolnego, bo wszystkie prace napisane, zostały mi tylko egzaminy, ale do egzaminów jeszcze troszkę czasu, więc y, mogłem sobie pozwolić na to, aby poświęcić dwa tygodnie na odsłuchiwanie podcastów. No i co muszę powiedzieć na samym początku, że wcale łatwo nie było, y, bo te podcasty grubo ponad godzinę mają. Większość z nich, no niektóre to, to naprawdę kobyły są straszne. Oczywiście zdarzają się normalne podcasty, normalne, czyli takie 20-minutowe, 30-minutowe, czy nawet 15, a nawet 5, chyba gdzieś tam też wpadła. Będę informował, który podcast ile trwa. Zrobiłem sobie takie notatki. Tutaj, o, poszelę jeszcze kartkami. Mam notatki. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, bo tego jest strasznie dużo do omówienia mam 42 podcasty bo to są dwa tygodnie zaczynam od 22 marca kiedy to powinien się właściwie na radio Stephen King zakończyć poprzedni podcastofon i prawdopodobnie się zakończył ale się nie ukazał a dlaczego to nie wiadomo bo gdzieś tam sobie jest tkwi na jakimś twardym dysku albo na jakimś urządzeniu nie wiadomo Andrzej ma to gdzieś u siebie i zachorowało mu się dosyć poważnie i nie wiadomo, czy to się w ogóle ukaże. Jak się ukaże, to się ukaże. No zresztą z podcastofonem to w tym roku jest jak jest, każdy wie dokładnie, macie RSS, więc z regularnością nam się już niestety skończyło. Mam nadzieję, że za jakiś czas to, to wróci do normy ale tutaj na samych chęciach niestety się nie skończy, bo brakuje prowadzących. Prowadzących takich, którzy mogliby wysłuchać podcastów i mogliby po prostu na temat tego, co faktycznie w odcinkach jest, a nie to, co jest w opisach, móc coś powiedzieć. Troszeczkę też by się przydało zmienić... Hmm, te podcasty, które będą omawiane, czyli czyli taki, no znaczy podcastofon powinien pozostać taki jak jest do tej pory, no bo w sumie po to jest podcastofonem, jeżeli miałby być innym serwisem w inny sposób prowadzony, inaczej robiony, no to, to powinien mieć inną nazwę również, ale chcemy zachować tutaj wszyscy, którzy tworzymy, współtworzymy podcastofon, chcemy zachować taką formę i dlatego albo on będzie w takiej formie jak, jak do tej pory, albo, albo go nie będzie wcale po prostu. Ale najważniejsze jednak jest to, że podcasty same się zmieniają i tak jak zaczynaliśmy na samym początku, kiedyś, dawno temu, w starej jeszcze ekipie, pozdrawiam wszystkich prowadzących, byłych i, i, i wszystkich, wszystkich, którzy współtworzyli w międzyczasie podcastofon, tak to było, że podcasty były inne. W większości one były autorskie, mało było, właściwie radiowych nie było wcale podcastów, nie było cyklicznych, takich podcastów jednotematycznych zbyt wiele. Właściwie nie, nie pamiętam. Takie były zróżnicowane. Bardziej były to takie audioblogi. Czasami na temat, czasem jakieś takie nawet bardzo konkretne, ale bardziej audioblogowe podcasty. Teraz dużo się już wyspecjalizowało osób w jakichś konkretnych tematach i fajnie, no bo w sumie... Po to ta cała ewolucja w internecie, w sieci, w radiach internetowych i w podcastingu również jest, aby, aby było lepiej, tak? I, I najważniejsze jest to, że możemy sobie słuchać tych wszystkich podcastów na naszych słuchawkach, gdziekolwiek jesteśmy, ściągamy taki podcastik sobie na odtwarzacz i wychodzimy już w plener, słuchając naszych ulubionych nadających tak? więc y, w podcastofonie sama formuła no, nie powinna się zmienić i nadal będziemy się pewnie borykać z tym, że nie ma komu odsłuchać wszystkich podcastów wszystkich tych omawianych natomiast chyba troszeczkę więcej y, podcastów powędruje do tej y, do takiego worka y, który jest opisany czasem omawiane w podcastofonie albo nieomawiane w podcastofonie o, przestało coś buczeć na zewnątrz. Tak, bo ja muszę powiedzieć, że mam ten drugi mikrofon jest wystawiony po prostu za okno, a ja mieszkam w bloku takim. I co prawda tutaj za szybą mam drzewka i ptaszki i świergolą i koty miałczą i szczury piszczą czasami w nocy, jakie kot złapie. Ale też od tej strony znajdują się kuchnie i co za tym idzie bojlery gazowe. I te bojlery gazowe się uruchamiają, żeby wciąż jeszcze dogrzewać mieszkania, no bo ta wiadomo i jeśli chciałem powiedzieć, ta wiosna jest dosyć zimna tego roku, o czym wszyscy doskonale wiemy. Nawet tutaj na wyspach. Ale właśnie tak jak nam ćwierka właśnie ten ptaszek jeden, drugi wiosna wielkimi krokami się zbliża i to już jest ten przełomowy weekend. Dobrze, więc dygresja na dygresji. Podcastową powinien się zmienić. Nie wiem, czy to powiedziałem, że niektóre powinny się pozmieniać podcasty jako ogół. Nie jako odcinki, tylko jako ogół. No i, i tak na przykład pierwszy podcast, który jest do omówienia to jest, gdzie ja to mam, Gniazdo Światów, który to z, Gniazdo Światów to jest właściwie nazwa ogólna i tam Bartek zwany też Godajem ma kilka swoich projektów jednym z nich jest projekt Dziady z lasu który jest dosyć kontrowersyjny i my tutaj w podcastofonie bardzo nie lubimy przeklinania tak kiedyś sobie dawno temu ustaliliśmy, że że nie będziemy raczej promować, na pewno nie będziemy się zgadzać na to, żeby w podcastofonie były przekleństwa, ale też nie przepadamy za takimi przeklinanymi podcastami, co oczywiście innym może się podobać, może nie przeszkadzać, ale my staramy się też uwzględniać to, że mogą być osoby młodsze i... Takie tam różne. Dobra, więc w każdym razie dziadek z lasu to jest bardzo luźny podcast i nie jest albo jest czasami tylko omawiany w podcastofonie, natomiast też Bartek robi podcasty o komiksach, co dzisiaj też będzie, no to wówczas już możemy powiedzieć parę słów na ten temat, co w danym odcinku. A nawet tak przy okazji Bartek, on lubi, jak się o nim rozmawia, no to y, ostatnio zrobił taki nowy projekt, to już w nowym podcastofonie chyba będzie, y, na temat, o ile dobrze pamiętam, Konstantyn, Konstantyn Jeziorna się nazywa miejscowość i, i taki większy jest to projekt. O, znowu się coś uruchomiło za oknem. Dobra, no w każdym razie to jest Bartek. I tyle, że to już jest minut czy ja mam, to już tutaj nie wyświetla mi się, mam źle włączone. Chwało mi w tył czas. Dobra. Więc takie dygresje na początek. Żadnych nowości nie porobiłem, nie powyrzucałem, nie poddawałem podcastów. Jeżeli ktoś pozgłaszał, to ja bardzo przepraszam, no nie pozaglądałem tam. Postaram się to nadrobić na dniach i, i, i już być na bieżąco. Dodałem y, kilka osób, które prosiły o to, aby się zarejestrować. To znaczy to jest taki proces automatyczny, który ja tylko muszę albo przyzwolić, albo nie I kilka nowych osób doszło. Fajnie, bardzo się cieszę, że klikacie na to, że jakiś odcinek polecacie komuś, bądź też nie polecacie, jak to w życiu bywa. Dobra, i zaczynamy. Ja tak myślę, że ze względu na to, że mam taką dużą listę i ze względu na to, że ja lubię sobie pogadać, szczególnie jak tak dawno nie rozmawiałem, to będę musiał wziąć troszeczkę samokontroli i żeby ten on nie trwał yy, 4 godziny, no to zrobię go w takim telegraficznym skrócie, taki teleekspresowy po prostu, ale na temat. Jak wiele drogów możemy pojechać na tym? Nie wiem, bo mamy nasz następny stadium, który jest w 12.50. A chwilę do tego. Mam jeszcze 15 minut na jego stadium, Edward, z nas, Cole. Super, super, super. Tak, wypadałem. No i wykorzystam sobie tą przerwę. Tak, wysłuchaliście troszeczkę radia. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Dobra, radio wyłączam. To był e, WRC Live, czyli WRC. Wyścigi samochodowe. A, tak, bo się interesuje. Dobra, więc miałem włączone sobie radio teraz. Dlaczego już nie ma ptaszków? A no, dlatego, że wczoraj musiałem przerwać nagrywanie, zanim je rozpocząłem jeszcze. Czyli zrobiłem wstęp i po wstępie się zakończyło, bo musiałem przerwać, niestety. A dzisiaj już za oknem jest gorsza pogoda, znaczy gorsza. Wietrznie jest, więc mikrofon nie za bardzo by. Tam miał co zbierać, a jak jest taki wiatr, to i ptaszkom się śpiewać nie chce, i dlatego postanowiłem sobie wziąć oba mikrofony teraz, tutaj, o, i dlatego też inaczej słychać teraz, a inaczej teraz, bo ja ruszę głową sobie. No a tak, bo ja dalej testuję mikrofony. Teraz są ustawione w pozycji stereofonicznej, oba przypięte tutaj do bluski. I co? I dalej jadę z tymi wszystkimi moimi dygresjami, tak? Więc ptaszki może w podkładzie zrobię takie, które nagrałem kiedyś, tam, jeżeli je znajdę. jak nie, to jakiś podkład zrobię do tego podcastofonu. I czas chyba przejść do omawiania, czyli niektórzy w tym momencie mogą wyłączyć. Zaczynamy od wspomnianych już wcześniej dziadów z lasu. Czyli to jest pierwszy odcinek. A właśnie, ja bym musiał jeszcze zrobić jedną rzecz. Tak, ja jeszcze zrobię jedną przerwę i podliczę, ile minut słuchania było tego wszystkiego, co odsłuchałem. Jestem sam ciekaw, naprawdę, bo słuchałem tego. To są podcasty z dwóch tygodni, ale słuchałem tego przez trzy tygodnie, prawie. No, prawie, i dlatego ten podcast pan też jest z opóźnieniem. Dobrze, więc podliczam i przerwa. No i jestem już z powrotem yy. I wiecie co się okazało Że całe 35 godzin i 10 sekund Słuchałem podcastów Czyli to jest tak jakby półtora dnia Siedzieć i słuchać bez przerwy podcastów Jednego po drugim Czyli jeden dzień, jedna noc I jeszcze połowa drugiego dnia Niesamowite no dobra, ale przechodzimy do omawiania podcastów i pierwszym z y, omawianych, czasem czasem omawianych podcastów w y, podcastofonie jest odcinek 11 Dziadów z lasu, który ukazał się 22 marca. Zatytułowany jest Od Atalii do Teresy Orlowskiej i to jest spotkanie kumpli y, jak to w Dziadach z lasu, którzy często sobie tam przeklinają. Ja co mam na kartce. No i wynotowałem sobie tak, żeby was zachęcić, bo trochę humoru tam jest. Jak to chłopacy mówią, w drzewach staw był wykopany. No, wspominają też o zgarbionym bobrze, o łyżwach za dawnych czasów, że nie było barierki, o spotkaniu z policjantem też mówią, o zepsutej małpie, o komputerach w szkole. I takie to są właśnie rozmowy. Odcinek trwał 50 minut. Przeskakujemy dalej. Podcast Android o numerku 46 ukazał się także 22 marca. Czterech prowadzących, czas trwania 51 minut. A o czym w podcaście? No właściwie to można sobie przeczytać opis do odcinka, bo tam jest wszystko opisane. A yy, ja tutaj no, dopowiem, że całość zaczyna się żartem. Jest czterech prowadzących. I tak w skrócie omawiany jest na przykład Galaxy S4, jakie tam opinie chłopacy mają na ten temat, detale, dodatki, jest też mowa o Nexusie, o nowych wersjach Androida dla wybranych modeli, o Sony Xperia SP, SP i o Xperia L i co jeszcze aha, jeszcze jest omówiony program AIMP to jest wersja beta AIMP 03 ja polecam na PC. PC-a, jest najlepszym odtwarzaczem do muzyki a jak to jest na androidzie no to też możecie sobie chłopaków posłuchać to jest wczesna wersja 03 numerek świadczy o tym wczesna beta od 38 minuty zaczynają się już takie rozmowy mniej techniczne czyli Loża Szyderców. No i polecamy. Podcast to był Android z 22 marca. Dalej w katalogu mamy Siódme Niebo, którego nie omawiamy, ale wspomnę odcinek Rekolekcje Maryjna część czwarta. I przeskakujemy do prostego podcastu, który się ukazał już dzień później, czyli 23 marca. Odcinek zatytułowany Wielkanoc. I czas trwania 11 minut. I właściwie no co tutaj dużo mówić. Tak jak w tytule jest to Wielkanocy. Znaczenie święta, historia chrześcijańskie tematy i właściwie to jest fajnie powiedziane, bo jednak Wielkanoc to wywodzi się w sumie z pogańskiego takiego dobra, nieważne, nie, za dużo nie chcę mówić to jest 11 minut tylko, więc polecam sobie odsłuchać, a w odcinku także jest info o nowych odcinkach yy, znaczy o tym, że nowe odcinki yy, prostego podcastu yy, będą się ukazywały co tydzień, albo co dwa i dalej mamy podcast Agent Tomasz na barykady czy do psychiatryka ale tego podcastu nie omawiamy bardzo polecam, każdy jeden jest na wysokim poziomie, świetne wyszukane są y, tematy, o których nie mówią mainstreamowe media często ważne tematy które są pomijane, więc polecam agent Tomasza, ale przeskakujemy do podcastu, który będzie omawiany, czyli opowieści pastora przedsiębiorcy, odcinek zatytułowany, jak dogadać się z każdym Ukazał się 24 marca. Czas trwania troszeczkę ponad 30 minut. No i zaczyna się od historyjki o śmieciach. Tak na serio, to jest, są tam poruszane tematy dogadywania się i nieporozumień międzyludzkich. Jest wtrącone kilka historyjek odzwierciedlających tą tematykę, jak to ludzie się między sobą dogadują i bardzo trafnie ukazującą problemy, jakie przy tej okazji mogą wystąpić. Także są ciekawe przyrównania do historii z Biblii, na przykład, że 4 dni mamy na załatwienie spraw albo żeby postarać się je załatwić przed zachodem słońca. No takie i różne inne rady to właściwie standard w opowieściach pastora przedsiębiorcy. Polecam Wszystkim podcast yy, i przeskakujemy dalej. Muszę sobie tutaj przełączyć. Czy yy, ja mówiłem, że to był 24? Także 24 ukazała się nowa MagGatka o numerku 60. Yy, ale MagGatka no, to jest podcast yy, no, czasem omawiany, czasem nie. Ja nie omawiam. Yy, tematyka. Yy, yy dotycząca właśnie wszystkiego, co jest z Macintoshem związane. I tutaj no tytuł odcinka, makowe, upgradey sprzętowe i o komputerach dla profesjonalistów. Yy, dalej, co mamy, też nie omawiam, podcast o piwie, no bo jak o piwie, to o piwie. Odcinek 123 yy, Smoky Joe yy, to był także 20 4 marca i następnym odcinkiem do omówienia jest Masa Kultury odcinek 037 zatytułowany Adam Badowski i CD Projekt Red i tutaj właściwie wszystko jest też opisane w, to, znaczy to co jest opisane w przypisie do odcinka to jest to co ja bym mógł powiedzieć bo w odcinku jest rozmowa z Adamem Badowskim, który jest doświadczonym pracownikiem branży gier wideo. Między innymi pracował przy Wiedźminie Dwójce, a także przy Trójce i zdradza nam troszeczkę szczegółów, co to tam będzie, co to jest. I jest też inna gra, Cyberpunk 2077. No i właśnie o tym jest ten odcinek. Czas trwania to 75 minut. Każdy, kto jest zainteresowany rynkiem gier, wideo, no to na pewno sobie chętnie wysłucha. Przeskakujemy do 25 marca, kiedy to ukazał się odcinek Teorii Chaosu na żywo. Jeden z takich moich ulubionych podcastów. Prywatnie ulubionych. <śmiech> Audycja z 22 marca. Planowany chaos na Cyprze. Część pierwsza, bo później będzie część druga też. Właściwie ta część druga to... Niech zerknę, czy ja mam tutaj. Czy jest zapisane? Gdzieś tam mam. No tak, nie widzę. A, mam. Jest. Czyli dokładnie część druga to będzie dokładnie to samo, co część pierwsza. Tyle, że będzie krótsza, bo ta pierwsza trwa 165 minut. A o czym generalnie w pierwszej i drugiej części? O zadłużeniach ludzi. Czyli tematyka Cypru. Ostatnio... Na pewno wszyscy słyszeliśmy, jak to zostały skradzione ludziom pieniądze w bezczelny sposób. No i o tym właśnie mówi ten podcast. Są ciekawe newsy, na samym początku jest nawet polski akcent. I co ciekawe, co daje życia tej całej dyskusji, jest dużo dzwoniących słuchaczy, dlatego... Yy, polecam naprawdę przesłuchać, nawet jak ktoś nie jest zainteresowany teoriami jakimiś spiskowymi, yy, to naprawdę powinien wysłuchać, żeby mieć troszeczkę inne spojrzenie, niż mainstreamowe media przekazują. Bo troszeczkę mydlą nam oczy. I kolejny odcinek to Gniazdo Światów, Bartka, czyli Godaja. Yy, odcinek zatytułowany Hillblazer, Rar Cuts. I muszę powiedzieć, że nagrywam to czwarte chyba raz, to podejście takie, bo mam problem z tym podcastem. Może najlepiej będzie, jak przeczytam opis do odcinka. Opinia o niestety niespecjalnie przełomowym i niezwykłym zbiorze nierepublikowanych wcześniej historii z Hellbla Hellblazerem, czyli Cuts Hellblazerem, nie wiem jak to się nawet wymawia i tak jak to zdanie jest niewiele mówiące komuś kto się nie interesuje tą tematyką tak cały podcast będzie niewiele mówiący dla osób, które nie interesują się tą tematyką ja przyznaję, że nic tam nie wyłapałem takiego konkretnego natomiast miłośnicy komiksów mogą być zadowoleni w podcastie sam Bartek nawet przyznaje, że jest to zbiór niewykorzystanego potencjału danego tam autora. I Bartek przybliża, gdzieś tam wprowadza do świata komiksów różnych autorów, ale właściwie różnych, konkretnych autorów, ale chyba to wszystko związane jest z tym Hillblazerem, z postacią Hillblazera, jeżeli ktoś wie, o co chodzi a jak ktoś nie wie, no to to nie za bardzo będzie wiedział, o czym jest mowa w tym właśnie podcaście. No i dlatego mam problem. 16 minut miłośnicy komiksów mogą odsłuchać, a wszyscy inni chyba mogą sobie odpuścić. Nie, żebym zniechęcał, tylko mówię jak jest. Jak Mariusz Max Kolonko. Ósmym do omówienia podcastem w dzisiejszym podcastofonie jest odcinek dziwnych informacji z 17 marca który ukazał się 25 marca no, ale nagrane był 17 i tutaj w opisie o zdjęciu Damaszku z XII wieku i nie tylko Tak, ja mogę powiedzieć, że dziwne informacje to jest takie króciutkie, króciutkie zestawienie informacji śmiesznych, humorystycznych ale skupionych wokół treści niesamowitych, niespotykanych i troszeczkę E, takich, no takich właśnie dziwnych, i dlatego taki tytuł chyba samego podcastu, e, całego jako serii, nie tylko tego odcinka. E, całość trwa niecałe 5 minut, więc chyba za dużo nie będę mówił, żeby nie zdradzić w ogóle treści, i tak będzie najlepiej. E, zachęcam do przesłuchania. Teoria chaosu na żywo, druga część tej audycji, czyli planowany chaos na Cyprze, część druga. No i tu jest to, co już wcześniej mówiłem, z tą różnicą, że tutaj mamy 90 minut uzupełnienia. No i w tej części też można już bardziej być nastawionym na rozwiązania, na, na pomysły, jak z tego kryzysu po prostu wyjść zachęcam do wysłuchania teorii Chaosu na żywo. Dziesiątym do omówienia podcastem jest Dekompresor. Także 25 marca się ukazał. Odcinek o numerku 16 Big Data tsunami danych. Czyli wszystko tam skupione jest wokół danych. Dekompresor to podcast technologiczny takie informatyczno, bardziej technologiczny, bardziej skupiony na tą informatykę chyba raczej. Polecam wszystkim, którzy nawet nie są geekami internetowymi albo technicznymi albo komputerowymi, bo jest tam w sposób naprawdę przystępny omawiany ogólnie w dekompresorze, w bardzo przystępny sposób są omawiane tematy techniczne, Wydaje mi się, że autorzy mogliby robić spis treści do odcinków, aby łatwiej było do nich dotrzeć później, bo jeżeli, tak mi się wydaje, jeżeli jest odcinek dosyć ciekawy i porusza jakieś kwestie, do których być może chciałbym wrócić później, to na podstawie tego spisu treści później mógłbym sobie dany odcinek znaleźć łatwiej niż tylko po tytule. Tak mi się wydaje. I co? No autorzy czekają na pytania od słuchaczy, więc dzwońcie, piszcie i pytajcie. I autorzy postarają się te właśnie tematy poruszać w swoich kolejnych odcinkach. Taki jest dekompresor, nie wiem, czy mówiłem. 84 minuty trwa ten podcast. 29 numerek... To numer odcinka podcastu Karpiowy. Dyskusja o Wild Fiction. E, czym jest ten Wild? wild dziwne, dziwna fikcja. <grym> wild Fiction. E, dobra, więc e, spotkanie. E, gdzie tutaj mam? Dwóch osób. Gdzie tutaj on jest? Stanisław Żuławski i Mateusz Kopacz spotkali się na Festiwalu Fantastyki Pyrkon no i to nagranie właśnie jest zaprezentowane podcast prowadzi Agnieszka Brodzik jak zwykle i co ja sobie wynotowałem tutaj poza tym spotkaniem no to właściwie jest określenie czym ten wild Fiction jest czym on się różni od horroru, od fantastyki i tak dalej i całość trwa 48 minut ciekawa dyskusja, zachęcam Natomiast 62 minuty trwa kolejny odcinek Tyflo Podcastu, odcinek zatytułowany Niewidzialna Wyspa, przepraszam, Niewidzialna Wystawa, nie, nie spojrzałem nawet na ekran i jakoś tak z pamięci powiedziałem. Dobrze, w każdym razie, co to jest Niewidzialna Wystawa? No niesamowity pomysł, bardzo ciekawy. I o tym pomyślę, no, za chwilę trzy słowa podam, ale rozmawiają y, Michał z Małgorzatą i, i jeszcze z Jarkiem. Y, I wyobraźcie sobie, że wchodzicie do całkowicie czarnego pomieszczenia, to znaczy ciemnego, no nie czarne w sensie, że coś widać, tylko ciemne, wchodzicie w nicość taką i w tej nicości są poustawiane różne rzeczy trzeba przejść przez kilka pokoi um, trzeba wykonać pewne zadania oczywiście i o co tu wszystko o co w tym wszystkim chodzi no chodzi o to, że w ten sposób wkraczamy w świat osób niewidzących i staramy się gdzieś tam przybliżyć um, uczestnicząc właśnie w takiej, w takiej wystawie, uczestnicząc w tym wydarzeniu, próbując przejść przez te wszystkie y, pokoje, próbujemy sobie wyobrazić, jak y, żyją osoby niewidzące, bo one właśnie w ten sposób muszą sobie radzić. Więc taka jest tematyka i generalnie y, o to chodzi w tym tyflo podcaście. Bardzo wszystkich zachęcam do wysłuchania 62 minutki jak już mówiłem niewidzialna wystawa 25 marca dalej w katalogu mamy nieomawiane wydanie główne z Hugo, ale polecam też to jest kontestacja, tak? radiokontestacja i Hugo, Marcin Hugo Kosiński tam nadaje tytuł odcinka Dupy z wykopu nie słuchałem to się przyznaję, że tego nie słuchałem i y, także nie omawiane. Generalnie powinien być omawiany, ale jest nie bo to jest tylko jakiś wideokast. Y, y, pod, podcast, wideokast w tym momencie. Nukast się ukazał. Postkultura, numerek 7, Fallout. I y, y, tutaj w nawiasie jest gameplay. Y, czyli znowu podczas, y, coś tam o grach. No ale nie omawiam, bo nie widziałem. Tak to jest, że podcasty to podcasty. Biorę je sobie na słuchawki i chcę odsłuchać. Jeżeli jest wideo, no to nie, nie zawsze się da. Kilka wideo odsłuchałem, ale o tym będzie później. A ten akurat, no niestety, nie dane mi było. A trzynastym 13, 13 odcinkiem do omówienia, trzynastym podcastem do omówienia jest subiektywny podcast sportowy. I tym razem wielkie zaskoczenie, bo zazwyczaj subiektywny podcast sportowy to jest długi podcast, to są długie odcinki. Wcale nie nudne, żeby nie było, że, że są długie, to są nudne. Wcale nie, one są długie, ale są bardzo ciekawe. A tym razem 172 odcinek zatytułowany Halo Darku ma raptem 8 minut. I wiecie co? Rewelacja, jak zwykle zresztą. Chłopacy są na meczu z San Marino, polskiej reprezentacji z San Marino. I ten mecz jest tak interesujący, że chłopacy postanowili sobie porozmawiać o mokrej Włoszce. Jest też temat starej nokii, a nawet i o papierze ściernym się rozmawia, czyli piłka nożna ma wzięcie. Polecam. Subiektywny podcast sportowy z 26 marca. I przeskakujemy dalej, 27 marca ukazał się odcinek Supergwiazda e, Hiperprzestrzeni i tutaj jeszcze w tytule mamy 24 luty, ale dopiero w RSS-ie ukazał się 27 marca. E, dlaczego Supergwiazda? No przeczytam tutaj fragment e, opisu do odcinku heretyckie rozważania na temat pochodzenia i oryginalnego znaczenia stojącego za jedną z najpopularniejszych ikon kulturowych minionego tysiąclecia, czyli mitologicznej postaci Jezusa. No i co? Muszę powiedzieć, że jest dziwnie. Dlaczego dziwnie? Na temat taka religijno-historyczna to jeszcze jest okej. Okay. Ogólnie jest takie nastawienie mapeta antychrześcijańskie, dosyć mocno nawet. Natomiast y, mam mieszane uczucia nie dlatego, że tam lubię, czy nie lubię, czy podoba mi się, czy nie podoba, y, jeżeli chodzi o merytorykę. Natomiast strasznie monotonny jest y, ten odcinek akurat. To jest y, monolog prowadzony przez y, Tomka. Y, informacje są zróżnicowane i nawet niektóre dosyć są ciekawe, trzeba przyznać ale jakoś w tym prowadzeniu strasznie ciężko się skupić na treści. Mnie było przynajmniej strasznie ciężko. Długi odcinek, 82 minuty, bez żadnego podkładu muzycznego, tylko taki słowotok monotonny. No, tak jest, taka jest moja ocena, czyli czy, czy polecam, czy nie polecam. No nie, no nie polecam akurat tego odcinka, bo z hiperprzestrzenią, która zdominowała dzisiejszy podcastofon, no to jest tak w kratkę i raz jest dobrze, raz jest źle. Ten odcinek zdecydowanie jest najgorszym z tych, które musiałem wysłuchać, przygotowując się do audycji. Ale będzie też jeden bardzo dobry odcinek, żeby nie było, że się jakoś tam nastawiacie na to, czy hiperprzestrzeń jest dobra, czy zła. I 27. mamy Kazik i Pirackie Radio. To tytuł odcinka podcastu zatytułowanego Inny koncept. Paweł rozmawia z Kazikiem, ale nie z tym, co myślicie. Kazimierzem Parzychem rozmawia. O czym jest rozmowa? No, o rozgłośniach radiowych o pirackich rozgłośniach radiowych o montażu audio. I muszę powiedzieć tak, żeby nie zdradzać za wiele, odcinek ma 40 minut, to muszę powiedzieć, że zdecydowanie polecam wszystkim tym, którzy interesują się podcastem samym sobie, czy od strony takiej technicznej, o podcastowaniu, nagrywaniu, o dźwięku i, i ten na pewno nie będą zawiedzeni, jak wysłuchają tego właśnie odcinka. i dalej mamy Gniazdo Światów. Ciągnięcie tego samego tematu, czyli ten Hillblazer. To jest chyba postać z komiksu. I Bartek omawia niepełną serię, bo ma tylko dwa komiksy z trzech, które się ukazały. Są to Black Flowers i Starring at the Wall. I właściwie to jest zakończenie już tej Serii, zakończenie omawiania w ogóle tej postaci y, Hillblazera, więc y, ten kto wie o czym mowa to, to będzie wiedział o czym Bartek mówi ten kto nie wie, no to pewnie <ścoughs> będzie y, tak y, nastawiony jak ja że nie będzie nic wiedział o co chodzi i chyba o to chodzi zapomniałem dodać, że Gniazdo Światów o to był odcinek, który trwał 14 minut 28 sekund, a my przeskakujemy do odwyku, który trwa z kolei 2 godziny 20 minut i co? No Jest to pfu, niestety wideo mp4 format nie ma audio na którym są nagrane wieczory odwykowe rozmowy ze słuchaczami, ale mimo wszystko wiecie, co polecam, bo fajne są te rozmowy, ciekawe dosyć można na przykład usłyszeć Krzyszmana, który się udziela coraz bardziej, nawet sam swój podcast też nagrał. W każdym razie Krzyszman gada językami i o tym też jest między innymi w odwyku. Tytuł odcinka Listy do słuchaczy odwyk z, który ukazał się w RSS 27 marca 2013 roku. No i mamy hiperprzestrzeń po raz kolejny. Yy, niech no zareknę na datę. 3 marca się odcinek zarejestrował, czyli ukazał się w radiu z 3 marca, a ukazał się w RSS-ie 27 marca. I co? Yy, w tym odcinku jest mowa o wizjach, o zwidach i, i o wszystkim tym czego nie widać czego nie można dotknąć nie można w jakiś taki fizyczny sposób doświadczyć a jednak się dzieje jest historia alchemika z Londynu czyli jak zwykle tutaj mapet nam przybliża wyszukane jakieś treści i o nich opowiada co tam jeszcze o tajemniczych falach telepatycznych o środkach chemicznych jest też sporo i o tym, jak Indianie sobie razem, więc taki, taka jest ta hiperprzestrzeń z 27 marca. Nie zauważyłem, że kolejnym odcinkiem też jest hiperprzestrzeń, no ale najpierw dokończę ten poprzedni, to jest 68 minut, bo znowu zapomniałem powiedzieć, a... 80 minut to kolejny już odcinek Hiperprzestrzeni, który ukazał się w radiu na fali 10 marca. I tym razem mowa jest o alchemii, o heretykach, o historii, o kamieniu filozoficznym, o balansu życia. Są też słuchacze. No i ten odcinek to już polecam odsłuchać, bo mówię, ta hiperprzestrzeń to jest taki w kratkę, ale tutaj robię taki malutki akcent, że odcinek, tutaj już dokładnie powiem, z 28 marca, który się ukazał w katalogu, a nagrany został 10 marca i zatytułowany Królestwo Alchemików, no to polecam sobie przesłuchać, więc jeżeli ktoś nie zna hiperprzestrzeni chciałby spróbować, to może zacząć od tego właśnie odcinka 28 marca także ukazał się odwyk ale nie odwyk prowadzony przez Martina Lechowicza, Lechowicza tylko przez drugiego stałego już prowadzącego Huberta Sebesty i co w odcinku tytuł odcinka to jest wielkanocny efekt wow czas trwania 16 minut a o czym opowiada Hubert? Oczywiście o Wielkanocy, tak? Generalnie mogę powiedzieć, że jest geneza tego pogańskiego święta. Bardzo dobrze się tego słucha. Naprawdę bardzo dobrze się tego słucha. Króciutki odcinek. Polecam, odwyk. Kolejnym podcastem do omówienia to Cienie przyszłości. Odcinek List do zboru w Sardes. I... Cienie przyszłości mają taką serię teraz więc właściwie trzeba by słuchać jednego po drugim bo są nawiązania i są trzeba najpierw coś poznać, żeby mieć wprowadzenie do kolejnych odcinków i, i tak właśnie jest z Cieniami przyszłości, więc trzeba trzeba tego wszystkiego wysłuchać po kolei po prostu a co w tym odcinku I powiem tak, jest bardzo dużo o zbawieniu odcinek trwa 28 minut Nowy prowadzący tam już od dwóch albo trzech odcinków jest w cieniach przyszłości. No i chłopacy we dwójkę um, opowiadają właśnie o różnych um, listach ze zborów. No, tym razem jest list do zboru w Sardes. Polecam. Tak, i znowu zapomniałem powiedzieć, ile trwał mm, poprzedni podcast, tak? Czyli cienie przyszłości trwały, trwają, będą trwały, tak? <śmiech> Zależy jak na to spojrzeć, 28 minut. Połowę tego czasu, czyli równa 14 minut to jest wspomniany już wcześniej Krzyszman, który nagrał kolejny odcinek zatytułowany Niemożliwe z numerkiem 7 czyli siódmy odcinek z mikrofonem wśród zwierząt. Bo taki sobie teraz Krzyszman wymyślił, taką sobie wymyślił nazwę. I o czym Krzyżman opowiada? No generalnie jest to podcast na siłę. Ale to na siłę to ja tak w cudzysłowie ustawiam, bo wcale nie jest zły. E, a dlaczego na siłę to sobie odsłuchacie już sami w podcaście. No i Krzyżman rozważa nawet e, nagrywanie regularne. <śmiech> Także zobaczymy jak z tym będzie. A o czym jest mowa w podcaście? Chodzi o to, że jest mowa o podcastingu, o grach, o filmie, o ogólnie tak sobie o różnych rzeczach Krzyszman mówi i tak naprawdę jest to typowy, klasyczny podcast autorski. Tak należy to traktować. Plusik dla Krzyszmana, bo właśnie to jest to, co te gryski lubią najbardziej, nie? ale nic konkretnego. Nic konkretnego nie ma w odcinku, no. W ten sposób trzeba zrozumieć. 28 nadal marca ukazał się nowy odcinek małego filmidła. 46. już odcinek, zatytułowany Słowo na K. No, na początku muszę powiedzieć, że nie każdy będzie mógł sobie tego odsłuchać, bo jest w formacie M4A, czyli aplowym. Yy, zamiast w mp3 takim standardowym no ale dobra, już na ten temat wiele razy się mówiło i jak sobie chcą, tak sobie mają a o czym w odcinku Jan z Przemka, bo jeszcze powiem, bo znowu zapomnę 35 minut trwało to małe filmidło yy, Jan z Przemkiem yy, o, o, słuchawki mi się popsuły nasze znaczy troszeczkę mi się popsuły ale już dobra tak, dygresję. Ja lubię dygresję. Więc y, co? No, autorzy tam na luzie, Jan z Przemkiem mówiłem, tak? Na luzie sobie prowadzą te, ten odcinek, y, wyznaczają nawet sobie cele na przyszłość, y, opowiadają o panelu na wspomnianym już chyba wcześniej Pyrkonie. Przy, tam, przy jakimś odcinku już o tym mówiłem, no nieważne. Y, żartują sobie, przeklinają, mówią o świętach wielkanocznych, tak? czczą sobie minutą ciszy nawet to nagranie składają życzenia i w ogóle nie mówią o filmach, takie, takie to jest małe filmidło tym razem yy, za to proszę o feedback odnośnie ściągania odcinków no, moim feedbackiem niech będzie właśnie to że MP3, panowie MP3 a nie M4A no, to jest mój feedback no i znowu mamy hiperprzestrzeń, 104 minuty tym razem i jak tu już wcześniej mówiłem w kratkę, to tu jest ta kratka na minus tak bardziej, nie? czyli tak no, nie za bardzo polecam, tak muszę powiedzieć, no ale o czym w odcinku? Y aha, no i jaki tytuł odcinka tak 104 minuty to mówiłem metafora, tytuł odcinka audycja się ukazała 23 marca w radiu a 28 w RSS no i yy, o czym Mapet mówi porusza tematykę kultury i sztuki tak ogólnie yy, odcinek ciągnie się niemiłosiernie długo się rozwija i, i w sumie jest tam kilka ciekawych tematów yy. Bo, bo na przykład są treści metafizyczne, jakieś filozofowanie, też troszeczkę różne teorie przesyłu myśli nawet i wpływania na rzeczywistość poprzez tę myśl, więc taka tematyka jest ciekawa, ale, ale słucha się tego tak usypiająco, Jak ktoś chce sobie pójść spać, to niech sobie włączy zaśnie na pewno szybciutko. I dalej w katalogu mamy Raport Martina, odcinek zatytułowany ZUS Ludzie nas kochają czyli tak sobie ZUS myśli o sobie tak 111 minut tym razem e, Raport Martina odcinek muszę powiedzieć bardzo dobry bardzo dobry i, i świetnie się słucha e, jak w tytule o ZUS-ie, o Solidarności o, o Kukizie też tam jest o propagandzie, o podejściu do takiego socjalnego modelu państwa o otwartych funduszach emerytalnych. Dzwonią słuchacze do odcinka. Nawet taki jeden emeryt zadzwonił, i który już dostaje pieniądze z tego OFE. A jakby ktoś chciał się dowiedzieć, dlaczego Martin nie może zrozumieć, że można na przykład kupić firmę, po to, aby ją zamknąć, A to też powinien sobie odsłuchać raportu Martina bo, bo właśnie o tym też jest tam mowa i w końcu przeskakujemy do kolejnego dnia, czyli 29 marzec radio Stephen King numerek 107 tytuł Oko Kota 15 minut całe i Mando czyli Hubert przedstawia nam film o tym właśnie tytule, czyli Oko Kota i jak wiadomo radio Stephen King czyli jest to wszystko skupione na Stevenie Kingu i na tej podstawie właśnie powstał film to są trzy niezależne od siebie opowieści w tym filmie ale za bardzo nie chcę zdradzać tym bardziej, że ja nie potrafię tego tak świetnie zrobić jak Hubert potrafi i pomimo tego, iż on ocenia cały film jako całość, ocenia ledwie przeciętnie no to jednak robi to w taki sposób, że każdy z nas sięgnie po ten film i będzie chciał zobaczyć, o czym Hubert opowiadał. Polecam całe 15 minut. No Później mamy w katalogu siódme niebo, którego nie omawiamy. To już jest część piąta rekolekcji maryjnych, więc tak sobie dodałem. I teraz sygnał. I po sygnale mamy dwie kolejne rzeczy, których nie omawiamy czyli Nadgryzieni, rozmowy o Apple. Przeczytam tylko tytuł. 119 numerek odcinka. Cookies, ale nie Tomek, jabłka i Jerzynki. Taki tytuł jest Nadgryzionych z 29 marca, a 31 marca ukazał się podcast, którego wcześniej nie widziałem i powinien być omówiony, ale nie jest. A mianowicie opowieści pastora przedsiębiorcy. Czasem z, pod, z tymi podcastami to jest właśnie tak, że RSS mm, aktualizuje się nie wiem, z jakiegoś względu dużo, dużo później i y, datę ma wsteczną, czyli RSS nam pokazuje, że coś się ukazało no, w tym przypadku 31 marca, ale jeszcze w kwietniu tego nie było, czyli RSS to wstawił nam w dobrą kolejkę, w dobrym miejscu, ale zrobił to kilka dni później. Więc wtedy kiedy ja się przygotowywałem do odcinka tego po prostu nie było i nie było tego widać, ale opowieści pastora przedsiębiorcy, jak już wcześniej mówiłem przy poprzednim odcinku są y, bardzo dobrym podcastem i polecam wysłuchać i, i ten odcinek, który jest zatytułowany Z martwych stanie marzeń, zapewne też jest y, ciekawy. Ja odsłucham sobie y, już niedługo. Więc y, na tą chwilę muszę po prostu się poddać, nie wiem o czym jest w odcinku za to wiem o czym jest w odcinku podcastu Bez Nazwy taka nazwa, Bez Nazwy Skwara 127 już numerek, no niezły numerek Krew jak galareta i taki ładny rysunek tutaj jest galaretkowaty 22 minuty trwa odcinek i na samym początku Maciej żegna się ze słuchaczami już, niestety Potem jednak zaprasza... Yy. O, Ktoś mi tutaj łaży. Przepraszam, No się jakoś ten... Yy. Słuchałem w to, co się na klatce schodowej dzieje. To tak jest, że jak się ma założone mikrofony, które się testuje i słuchawki na uszach, to się siebie samego słyszy dosyć mocno, ale też te mikrofony zbierają dźwięk dookoła, bo wszystko podgłośnione tak dużo mocniej no tak, bo już mówiłem na samym początku nie, że testuję mikrofony no tak, ale, ale nie o mikrofonach miało być tylko miało być o bez nazwy więc y, tutaj Maciej no, zapomina o tym, że się na samym początku pożegnał i klasycznie w swoim stylu nawija na te kilobajty, jak to się mówi tematyka Jedzenia na święta, tak? <śmiech> Lanego poniedziałku, oraz radość ze zdobycia pierwszego miejsca w konkursie, bo jak wiadomo, bez nazwy wygrało jakiś tam yy, konkurs ważny ponoć ale no, nie umniejszamy konkursowi <laughs> ważne, że wygrał i to się liczy i bez nazwy jest właśnie taki typowym, no, jak najbardziej zasłużony, bo jest znowu typowym, tak jak mówiłem u Krzyszmana, podcastem autorskim czyli taka kwitesencja właśnie tego podcastingu, który w Polsce jakoś się chyba nie narodził tak naprawdę bo jesteśmy, jesteśmy garską ludzi którzy co się robią. No, a Maciej w tej garstce wyróżnia się bardzo znacznie i, i jest lubiany i to wcale nie dziwi, że wygrał tą nagrodę. No, pomimo tego, że w swoich podcastach audio bloguje i mało kiedy jest coś konkretnego, to słucha się interesująco, bo Maciej ma świetną gadkę i potrafi o niczym gadać w sposób interesujący. i zupełnie inną gadkę ma Papa Cafe. Ja nie wiem, czy ja mówiłem, że bez nazwy trwało 22 minuty. Jak nie mówiłem, to właśnie teraz mówię. Bez nazwy 22 minuty, a Papa Cafe 20 minut. I taka seria się pojawia taka raz na miesiąc. Pewne podcasty stare, starych podcasterów lecą jak z karabinu maszynowego, jeden po drugim. No i właśnie Papa Cafe też się ukazał i pomimo tego, iż on mówi w zupełnie inny sposób niż Maciej Skwara, to wcale nie oznacza, że mówi mniej interesująco, nie? Papa się wyrabia i marzył kiedyś o tym, żeby w radiu zacząć pracować, więc już pracuje w radiu i nawet ma swoją audycję. Kto chce, to znajdzie, dowie się, co i jak, ale my przechodzimy do podcastu Papy. Odcinek zatytułowany Korea, USA, TLK, 2.09. O, jest, w gardny. Muszę się napić. Przepraszam bardzo za to, że nie wyłączę nagrywajki. Starałem się nie siorbać i nie przełykać na głos. Jakoś tak, żeby nie było tego wszystkiego słuchać. Zimna kawa nie jest dobra jednak. Yy, więc tak, Papa kafe i o czym Papa mówi? No Łukasz yy, zaczyna od Ameryki yy, pod pryzmatem dwóch książek Tak? Czy są te dwie książki? Tak, są w opisie. Aha. No w opi opis do odcinka jest taki dwie, książ dwie fajne książki. Jeden pseudokonflikt i miejscówki, których nie ma. Tak. Ale ja sobie wynotowałem, co to są za książki, tylko muszę to znaleźć na mojej karce. Yy... Oj oj. Ech, to moje pismo. A, już mam. Wrona w Ameryce to jedna książka, a druga to Wałkowanie Ameryki. Tak, więc, więc to jest temat odnośnie Ameryki. Bardzo tutaj się Łukasz yy, um, utożsamia, chciałem powiedzieć. No, znaczy podoba mu się spojrzenie na Amerykę pod, yy, pryzmatem właśnie tych dwóch książek a co jeszcze w odcinku no zachwala wideo ponad audio co może troszeczkę dziwić tak w przypadku papy który jednak jak sam mówi jest niewyjściowy wizualnie znaczy nie to ja sobie wymyśliłem że jest niewyjściowy wizualnie on to jakoś inaczej powiedział ale też tak bardziej chodzi o to że wygląd ma raczej radiowy o, on chyba właśnie tak powiedział no i, i właśnie taka osoba zachwala wideo ponad audio tak przynajmniej w odcinku robi mm, a dlaczego tak robi? no tutaj chodzi o tych odbiorców ale nie, ja nie mogę zdradzić za, za wiele yy, nie mogę przecież powiedzieć o tym dokładnie, no, spoilery robię do odcinka no i na sam koniec jeszcze wspomina o y, Korei Północnej yy, tak, no bo się teraz dzieje na świecie, a właściwie nie, na samym końcu to wspominał o miejscówkach w pociągach, yy... tak, których nie ma, czyli miejscówki, a ja sobie tak myślę, bo w sumie już w Polsce dawno nie byłem, a ostatni raz koleją w Polsce jechałem 4 chyba lata temu, 3-4 lata temu, jakoś tak, no i pamiętam, że, że właśnie dostałem bilet, to jeszcze pani się zdziwiła, przyka siebie już dziękuję bardzo, a ona jeszcze mi kazała płacić za jakąś miejscówkę, czyli bilet już mam, ale jechać nie mogłem, bo nie miałem miejscówki. <śmiech> Czyli wyobraźcie sobie kupujecie bilet na tramwaj, tak? Macie bilet na tramwaj, ale nie możecie tramwajem jechać, bo nie macie miejscówki, tak? To po co wam ten bilet w takim razie? No i tak w polskich kolejach są takie absurdy, no ale ponoć to się właśnie zmieniło i że już teraz można kupić bilet bez miejscówki i można <śmiech> tym pociągiem pojechać. Ja tak w sumie no nie śmieję się, nie rozumiem za bardzo tego. Bo albo bilet jest i jest na nim miejsce tak jak w kinie, że jest miejsce określone albo jest bilet, że siada się gdziekolwiek i to wszystko i tak powinno to wyglądać no ale dobrze, jak powinno, a jak jest to są dwie różne sprawy na sam koniec Papa jeszcze mówi o tym, że zapowiada nam tak troszeczkę przynajmniej ma w planach, no nie? może to jest związane z nadchodzącą wiosło, wiosną że będzie więcej papy w papie, tak? Czyli kiedyś cukier w cukrze, a teraz papa w papie, czyli papy może być więcej w eterze. No i wspomniałem o tej serii nadawanych podcastów przez starych podcasterów i jednym, jednym z tych starych podcasterów jest Barman. Wypuścił odcinek o numerku 29, Gazometer, który trwa 34 minuty. A mowa jest oczywiście o podcaście Bar e, Robi, no przebojowo w, w, wchodzi właściwie w świat e, lubianych podcastów, lubianych przez wszystkich, bo każdy podcast jest lubiany przez kogoś, ale ten jest lubiany przez wszystkich, a przynajmniej przez większość. A jeżeli jeszcze nie przez Ciebie, no to musisz koniecznie spróbować, bo e, Barcarola to jest e, bardzo fajne spojrzenie, fajne e, prześmiewcze i ciekawe mhm. prowadzenie nawet. No i, i niech no, może przybliżę, bo barman wyrzuca na przykład córkę z domu i to mówi całkiem serio. Wspomina też o solidnej robocie niemieckich fachowców. ta Solidna robota to tak w cudzysłowie troszeczkę powinna być wzięta. I prezentuje też wrażliwą duszę artysty recytując wiersz. Więc możemy sobie posłuchać jak Barman recytuje wiersze. Później jest już nieco spokojniej i poruszany jest temat beczki z gazem. A dokładnie takiej ogromnej beczki, która stoi yy, nieopodal Oberhausen i w tej beczce... Nie z tą beczką to tak przesadzam, bo macie złe wyobrażenie. To jest, takie, to jest taka ogromna hala i kiedyś to był zbiornik na gaz, a teraz właśnie zrobili z tego salę wystawową, taką halę wystawową i barman zachęca, żeby się tam wybrać, że to będzie niepowtarzalne e, właśnie niepowtarzalne wrażenia, jeżeli tam pójdziemy. Jedyne do czego mogę się doczepić w tym odcinku to zagłośną muzyka, za głośno muzyka. Na początku to bardzo przeszkadza i nawet musiałem sobie w kolekcji ustawić inną, aby zrozumieć o czym barman gada. Tak to bywa. Ale polecam. Jeden z lepszych y, odcinków, jeżeli nawet nie najlepszy y, przez te dwa tygodnie, jakie słuchałem. To bar Karola. 31 marca. 29 gazometr 34 minuty. Tak. Statystyki poszły. I przeskakujemy do Harakiri, do noża i widelca. A dlaczego Harakiri? Nie wiem, dlaczego z nożem się tak skojarzyło, bo tak Japończycy robili kiedyś nożem sobie. Ale to nie, to w ogóle nie o tym jest mowa, bo Anusz Widelec podcast jest podcastem o zupie ogórkowej i o pasztacie domowym. O, tak, a dokładnie to ten odcinek jest taki, czyli zatytułowany Zupa ogórkowa i pasztet domowy yy, prowadzą Paweł z Jackiem, jak zapewne wszyscy słuchacze tego podcastu wiedzą. Odcinek trwa 34 minuty, czyli dokładnie tyle samo, co Barcarola, wcześniej omówiony I, i co no to jest już klasa naprawdę się chłopacy mocno mocno rozwinęli porównując pierwsze odcinki do tego co jest teraz świetnie się tego słucha i, i gdybym zaczynał teraz słuchać to bym, to bym miał wrażenie, że, że robią to profesjonalnie i jeżeli ktoś myśli, że podcasty kulinarne taka tematyka, tematyka, tematyka może być nudna, to, to jest w błędzie. Może być bardzo ciekawe i na pewno może być bardzo inspirujące do tego, aby zrobić y, na przykład dobrą zupę y, y, w czasie szybszym, niż mogłoby się nam wydawać. <śmiech> jak to się w samym odcinku możemy dowiedzieć. Bo Jacek gotował, gotował. W pewnym momencie przyszła Gabrysia. Powiedziała mu, że już jest zupa gotowa. A on się zdziwił, jak to już jest gotowa? Przecież, przecież ja prawie nic nie zrobiłem no i właśnie taki jest ten podcast prawie nic nie zrobią, prawie nic nie powiedzą a bardzo dobrze się słucha, czas szybko mija i róbcie w ogóle zupy, bo są zdrowe ja tutaj może przyłączę się do apelu jaki wystosowali autorzy podcastu Anusz Widelec do słuchaczy i piszcie do nich piszcie, pytajcie o różne rzeczy sugestie, możecie też robić co do potraw, o których chcielibyście usłyszeć i najprawdopodobniej wasze prośby zostaną wysłuchane. Więc polecam Anusz Widelec. Także pod względem komunikacji już takiej personalnej, osobistej. I dalej w katalogu mamy Gniazdo Światów, ale to nie jest żaden podcast godaja, tylko jest podlinkowany czwarta megafonu Ekstra ukazał się megafon bardzo, bardzo długi, yy, który został pocięty na cztery kawałki i jeden z tych kawałków godaj wybrał tam, w którym się udzielał i podlinkował to do siebie, więc tego nie omawiamy. A 1 kwietnia także ukazał się podcast Masa Kultury i jak przysało na 1 kwietnia yy, zrobili chłopacy Masę Disco w tytule. Tak jest 038 Masa Disco. Ja bym powiedział, że to jest Masa Polo, takie disco Polo w wykonaniu masy kultury, czyli Masa Polo no i co, no i prowadzący nieźle się bawią, ja jednak ze względu na to, iż ten rodzaj muzyki to ciężkostrawny jest dla mnie, nie potrafię tego słuchać, to jednak no wysłuchajcie sobie przynajmniej od 15 minut całość trwa 18 minut, ale jakby ktoś nie chciał słuchać disco polo a, albo chciałby sobie tylko tam coś wychwycić, no to przynajmniej ostatnie 3 minuty wysłuchajcie y, masę kultury z 1 kwietnia I pozostajemy przy pierwszym dniu kwietnia. I tego dnia ukazał się 13 odcinek podcastu Hangout. Please, please me. Midnight in Paris. Więc taki tytuł odcinka. 32 minuty ten Hangout trwa. Format nieszczęsny M4A no dobra, ale y, o czym mowa Oleg z Michałem rozpoczynają o, oh, nie wiem, niektórzy nie lubią, się mówi Olek, nie? To Aleksander z Michałem rozpoczynają od wspomnień muzycznych dawnych, dobrych płyt y, które to akurat mają rocznicę no i trzeba przyznać, że, że fajne płyty y, miały rocznicę, sam wiem e, sam linkowałem różne rzeczy, dobra zapowiadają też y, autorzy koncert y, Paula ma McCartney'a który ma się odbyć a oprócz tego inna ikona, ale już nie muzyczna, tylko filmowa, Woody Allen. Także omawiają film Woody'ego e, Allena. Co jeszcze w odcinku? Zachęcają do skorzystania z pewnego serwisu online. Icebeer GS. On się chyba jakoś tak nazywa. Ja sobie zerknąłem na ten serwis i, i, i muszę powiedzieć, że nie polecam, bo są lepsze. Ale jak ktoś się zainteresuje czymś takim, to... O, i do tego mam Macintosha, to, to może to jest jedyna alternatywa tak? I, i, i, ten, i, i będzie zadowolony. Yy, w każdym razie sam podcast jest yy, warty odsłuchania, 32 minutki, pomimo tego, że w formacie M4A, co może być utrudnieniem dla niektórych playerków. I 33 umówiony dzisiaj podcast, podcastofonie, to Radio Stephen King po raz kolejny. Ale 1 kwietnia on no to trzeba zrobić jakiś inny odcinek. Yy, zatytułowany ten odcinek jest Wpadki, numerek ma 108 i trwa 14 minut. To jest takie prima prilisowe Radio Stephen King z przekleństwami nawet, co się nie zdarza normalnie, ale te przekleństwa są takie delikatne naprawdę i co jeszcze można powiedzieć że jest to taki y, Benny Hill ze skórą w roli głównej czyli takie, takie humorystyczne wpadki z, y, które zdarzyły się podczas nagrań różnych audycji kiedyś sobie tam w tle ja muszę powiedzieć, że pomimo tego iż jest to humorystyczne to żeby osoby, które nigdy nie słuchały radia Stephen King i by sięgnęły po ten odcinek jako pierwszy w ich karierze, jako pierwszy raz odsłuchane radio Stephen King, no to niech się kompletnie nie sugerują tym, co usłyszą, bo to jest zupełnie, zupełnie co innego niż w radio SK. I, I żeby się przypadkiem nie zniechęcić nawet, tak powiem. Jest, jest na wesoło, ale żeby się nie zniechęcić. Tak. Co tam dalej mamy w katalogu? Mamy wydanie główne z Hugo, które pomijamy, o czym już mówiłem, czyli kontestacja. Ale tytuł odcinka Taniej się podróżuje taksówkami niż autobusami. Później mamy znowu nieomawiany, znaczy czasem omawiany subiektywny podcast sportowy 173. odcinek Czego nie ma trener Fornalik. Już mówiłem, że subiektywny podcast sportowy to jest bardzo dobry, to jest klasa. Sama w sobie i każdy jeden odcinek można Wysłuchać śmiało, jeżeli się interesujemy sportem. A właśnie sportem: przypomniało mi się, że przecież ja słucham sobie e, radia Rally World Rally Championship. O, no dobra, ale dogram do końca. Ciekawy tam, który jest kubica. On tam jeździ sobie. I jesteśmy w drugim dniu kwietnia. Dziennik pokładowy wypuścił odcinek z numerkiem 30, zatytułowany o mikropowieści Kongres Futurologiczny. E, cały podcast trwa 14 minut i Michał opowiada w nim właśnie o powieści Stanisława Lema, o tym właśnie tytule, czyli Kongres Futurologiczny. Ale nie tylko o tym jest mowa, bo również jest nawiązanie do tworzonych słów przez Lema, które właśnie były robione i na przykład, co tam było, już nie pamiętam, komputer, nie, no dobra, nie będę wymyślał, nie pamiętam, ale były jakieś takie fajne słówka ale o fabule tej książki też jest, czyli o kongresie futurologicznym 14 minut, dziennik pokładowy i tego samego dnia mamy podcast Hangout 14 odcinek State of Mac i tutaj muszę powiedzieć tak, no nie dosyć, że jest to w tym nieszczęsnym formacie znowu M4A czyli tylko dla macowych to mm, Podcast trwa 27 minut, tak? No to statystyki mamy za sobą. Natomiast jest w odcinku zachwalanie Maka ponad PC. I jako komputerowiec muszę powiedzieć, że te wszystkie teorie, o których jest mowa, to jest... Tak, to są fakty, ale z przeszłości. To wszystko już po prostu nie ma zastosowania i kompletnie nie oddaje... Realiu z dnia dzisiejszego, bo ani system OS nie jest lepszy od Windowsa, one są już na podobnym poziomie ani sprzętowo to też nie wygląda tak, że Mac jest robiony z lepszych komponentów, bo jest robiony z tych samych komponentów no być może, że one są selekcjonowane nieco bardziej z jednej fabryki to pochodzi, a nie z jakichś różnych, bo PC-ta jak wiadomo można sobie złożyć samemu z najtańszych komponentów, a z Macintoshem już się tak nie zrobi, znaczy zrobi się, ale no, u, u, upraszczamy troszeczkę sprawę, no, no się, Maca się kupuje gotowego, tak? Mm. I, I co tam jeszcze? No, zawsze mówi o tym, że nie ma wirusów i tak dalej. No, są wirusy, więc, więc to wszystko, o czym jest mowa w podcaście, to zachwalanie Macintosha ponad PC. To jedyne, z czym ja bym się zgodził, to z tym, że interfejs jest ładniejszy, a, a znalazłbym dużo wad. No, ale nie chcę się kłócić tutaj z chłopakami, ani przedstawiać swoich racji, ani mówić o tym, jak to często no, naprawiam Macintosha, bo i tak się zdarza ani ile on kosztuje, tylko po prostu ten odcinek akurat jest głosem z przeszłości ja bym powiedział. To wszystko miało miejsce, to wszystko było kiedyś faktem, ale teraz już nie jest, więc taki jest hangout o numerku 14 z 2 kwietnia. No i dalej przeskakujemy przez tyflo podcast czasem omawiany, no tym razem mówiąca ładowarka TBC nie słuchałem tego odcinka. Odwyk też czasem omawiany? A nie, odwyk zawsze omawiany, ale pff, zawsze, jeżeli jest audio, a w tym momencie jest tylko i wyłącznie wideo. No i to jest jedno z tych wideo, których nie dało rady odsłuchać na spacerze z MP3. Więc to wideo przeszło sobie i nie zostało obejrzane. Więc... Pojawił się odwyk o tytule, o tytule Bliska relacja z Bogiem, ale nie widziałem, nie słyszałem. Natomiast widziałem i słyszałem dziwne informacje. Taki podcast, o którym już dzisiaj była mowa. Z 24 marca jest ta audycja, bo to się okazuje też w internetowym radiu, ale RSS wziął ją sobie, opublikował 3 kwietnia i co w tych dziwnych informacjach? No 5 minut całe tylko, więc to jest jak zwykle zbiór śmiesznych informacji o tematyce nie z tej ziemi. Tutaj w opisie może dodam, że o ptakach z czterema skrzydłami i nie tylko. Także tylko 5 minutek y, zawsze warto sobie wysłuchać na poprawę humoru dziwnych informacji. Najpóźniej no w katalogu mamy kontest rozmowy z vip które są czasem omawiane, ale nie tym razem. Tytuł odcinka Kto gardzi Lechem Kaczyńskim? A my przeskakujemy do tego, co będzie omawiane, czyli Cienie Przyszłości z 4 kwietnia. Odcinek zatytułowany Zniesione Prawo. I tutaj Tomek z Szymkiem. Tak, Tomek to ten nowy prowadzący. Ja muszę zapytać, co się z Michałem stało. Gdzie jest Michał? Gdzie jest Michał? Gdzie jest Michał? Michał z Szymonem, a tym razem jest Tomek z Szymonem. 41 minut, cienie przyszłości i co? No, autorzy interpretują słowa zapisane w Biblii, bo cienie przyszłości to jest podcast o Biblii. On jest. To, jest, to nie jest taki odwyk, to jest taki bardziej poważny podcast, ale, ale znowu nieukierunkowany na Kościół. Czyli jest to, no tak próbuję tłumaczyć jakoś. Tak, cienie przyszłości są dla bardziej zaawansowanych osób, które interesują się Biblią, interpretacją często tego, co jest napisane w Biblii, ale w sposób taki właśnie logiczny, a nie, nie, nie jakiś kościelny. Nie ma w tym wszystkim religii jako takiej, tylko jest próba analizy, zdrowy, zdrowy rozum, zdrowy rozsądek i i, i poskładanie tego w jedną całość i powiązania wątków jednych z drugim. No dobra, takie, takie są cienie przyszłości ogólnie. Czasem mówię to wszystko, bo czasem cienie przyszłości mogą się wydawać ciężkie, ale one też ciężkie muszą być. To żeby pewne tematy poruszać, to one, one takie muszą być. No dobra, a tutaj w tym odcinku... Yy, jak już mówiłem, Tomek z Szymkiem oni skupiają się na, y, przykazanie, na przykazaniach różnych y, z naciskiem na te, które zostały przybite do krzyża. Tak, A co to właśnie oznacza? No to już w samym odcinku, żebym za dużo nie gadał. I znowu mamy karpiowy podcast do omówienia. Numerek 30: Zimno Lovecrafta. Taki tytuł. 4 kwietnia się ukazał. Trwa 19 minut, i jest to mm, wspomnienie. Jak powiedzieć, że to jest opowiadanie o opowiadaniu? To jest nawiązanie i opis opowiadania i ekranizacji opowiadania zimno. <śmiech> Ale to dziwnie brzmi, a sobie myśliłem, zabrakło mi słów zimno. Lord Crafta y ja muszę powiedzieć, tak bardzo dobrze opatrzone to jest dźwiękowo. I to jest jeden z takich właśnie podcastów, które bardzo, bardzo polecam wysłuchania. Także zapraszam, zapraszam i tutaj dodać mogę, że, że całość jest zrobiona przez skórę i, i to jest klasa już sama z siebie. I klasą Samą dla siebie też jest raport Martina, tak? Znaczy Martin Lechowicz w raporcie Martina. Ale tym razem to nie jest raport Martina, tym razem to jest lewatywa mózgu. I kto wie, czy to się już tak nie, nie, nie zmieni na stałe lewatywa mózgu z raportem Martina. Tytuł odcinka To Debile. Właściwie To Debile! Tak by trzeba było powiedzieć, bo jest wykrzyknik na końcu. Raport Martina. Lewatywa mózgu. To taka typowa gadka Martina, który lubi odreagować publicznie. Właśnie tego tak trochę nie rozumiem, ale on tak lubi publicznie wyrzucić te brudy, które w jego głowie się namnożyły i powyzywać jeszcze i skrytykować i tak dalej. No w każdym razie Martin irytuje się, wkurza na ludzką głupotę. Ja jemu się wcale nie dziwię, bo ja to samo dostrzegam i też mnie to irytuje i też się zastanawiam, no jak można, jak można, jak można to, tamto, sramto... Kurde, i większość ludzi niestety taka jest. Niestety większość. Więc trochę Martina rozumiem, ale, ale się tak otwierać, uzewnętrzniać, jak właśnie w tej lewatywie mózgu, to ja nie wiem, czy bym chciał. Na pewno bym nie chciał. I, i, I ten. I polecam wysłuchać. To jest 125 minut trwał ten raport no i mamy kolejną perełkę w podcastofonie mały film idło z numerkiem 47 ukazał się odcinek Sugar Man i 4 kwietnia ten podcast trwa 86 minut jest to dialog y, tytusa z Jankiem i nie powiem jakiego tytusa ale mnie trochę zdziwiło że, że no. Właśnie, dobra, nieważne. Moje dygresje są zupełnie niepotrzebne tutaj. W każdym razie, o czym w odcinku? Odcinek poświęcony muzykowi jednemu, który został za zapomniany. I ci, którzy znają starszą muzykę rockową, rockowo-bluesową, taką amerykańską, dobrą, to na pewno. Na pewno kojarzą utwór tytułowy Sugarman. I na podstawie życia tego artysty powstał film. I ten film zdobył Oscara jako najlepszy film dokumentalny. I właśnie dzięki temu historia człowieka y, wyszła na światło dzienne tak naprawdę, bo ludzie nie wiedzieli. Znaczy, mało kto wiedział, że istniał sobie gdzieś tam Sixto Rodriguez, y, bo to właśnie o nim historia. I ten film rozpropagował jego historię życia i zrobił się popularny po, po wielu, wielu, wielu latach. Nawet zaczyna koncertować. I teraz co? No i właśnie w podcaście chłopacy omawiają zarówno film, jak i muzyka, jak i generalnie świat muzyczny i różne, różne takie rzeczy związane z tą kulturą i wszystkim, co można powiązać jedno z drugim. Bardzo polecam. 86 minut, ale naprawdę dobrego podcastu, kawał dobrej roboty, ciekawa dyskusja, ciekawa muzyka w tym wszystkim wpleciona też w odcinek. Polecam. Małe filmidło z 4 kwietnia, odcinek Sugarman. I znowu trafiamy na hiperprzestrzeń. Tomek Mapet nadaje odcinek Chemiczni Agenci z 3 marca, który ukazał się 4 kwietnia. 4 kwietnia w rss oczywiście. I to jest ten podcast w kratkę taki, co mówiłem na samym początku i całe szczęście, że na plus jest na sam koniec i to taki zdecydowany plus, to jest zdecydowanie najlepszy odcinek hiperprzestrzeni, jaki dzisiaj omawiałem. Nie wiem, ile ich było, 4-5 tych hiperprzestrzeni w każdym razie ten jest zdecydowanie najlepszy bardzo dobrze się słucha pomimo tego, że ma 128 minut i pomimo tego, że jest prowadzony w typowym stylu, bez żadnego backgroundu, bez żadnej muzyki w tle, no to jednak Mapet ma jakieś a tak właśnie, o teoria tak dodam, że i tutaj jest moja taka teoria spiskowa, że Mapet zapewne Y, bardzo się przygotował do tego odcinka, bo mówi w niej, w nim mówi w nim o substancjach psychotropowych i wziął na pewno jakąś substancję i dlatego jest taki ożywiony i tak mówi w, w sposób bardzo, bardzo interesujący i wie o czym mówi i tak dalej, więc jakieś substancje go pobudziły do tego i o tym właśnie jest o, kartka mi się skończyła tak jak się może kartka skończyć Dobra, i o tym właśnie jest y, ten odcinek y, Mapeta Bardzo dobry Muszę powiedzieć jeszcze raz Polecam, Przestrzeń Z 4 kwietnia w katalogu naszym Chemiczni agenci No i ostatni z omówionych podcastów Chociaż później jeszcze dodam Trzy inne, które już nie będą omówione Ale tym ostatnim z omówionych Jest Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych i Paweł y, w swoim odcinku o numerku 48, zatytułowanym Rumcise i John Lennon i trwającym 44 minuty, opowiada o pewnym mieście na Słowacji, to jest Bardejów. Tak, niech to sprawdza, czy to jest ten odcinek. Tak, to jest ten odcinek Bardejów, tak by trzeba było powiedzieć na Słowacji. Yy... Co ma to miasto na przykład wspólnego z Beatlesami, z przebojem jednym Beatlesów? Jak samo miasteczko wygląda? I tego właściwie wszystkiego dowiemy się, bo Paweł ma włączony dyktafon w trakcie jak przechadza się po wąskich uliczkach tego właśnie miasteczka. I na bieżąco nam przekazuje informacje, co widzi i co wie. I bardzo fajnie, ja lubię takie, yy, lubię takie podcasty, gdzie można sobie wyobrazić to wszystko, co jest nam prezentowane bo słychać ulicę, słychać co się tam dzieje słychać oddech, jak prowadzący idzie i, i, i gdzieś patrzy słychać jak patrzy, tak można powiedzieć radio to jest teatr wyobraźni, ale podcast to też jest teatr wyobraźni jak się zrobi taki właśnie podcast jak ten o, słyszę w mikrofonach, że ptaszki mi zaczęły ćwierkać, to znaczy, że to znaczy, że już wiatru nie ma i że się pogoda pogadza, a, ja, no tak, a ja na sam koniec dopiero dostałem ptaszki, tak? Dobra, ale wracając tutaj do Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych, bardzo polecam 48. odcinek zatytułowany Rum Cice i John Lennon i w kolejnym wejściu to już raczej nie jest yy, Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych jako, jako podcast, tylko jest to wideo z rynku właśnie tej miejscowości, czyli Bar of. Bardzo polecam. I tak jak mówiłem, dodam jeszcze trzy podcasty, które są w kolei, ale nie będą omawiane, czyli Siódme Niebo, Rekolekcja Maryjna, część Szósta, Teoria Chaosu na Żywo, audycja z 29 marca zatytułowana Wyspa Wielkanocna i Logarytmiczne Zatrzymanie Rozwoju jak zwykle polecamy teorię chaosu na żywo i ostatni to Dziady z lasu y, numerek 12 na bogato czyli Gniazdo Światów Bartka od Bartka zacząłem, bo na Bartku kończę y, chociaż nie omawiamy tego bo Dziady z lasu mogą być ale nie muszą być omawiane tak sobie tutaj wymyśliliśmy, na tym zakończę nie wiem ile to wszystko mi zajmie czasu, bo wymyśliłem sobie, że każdy podcast będzie w takiej formie ekspresowej, gdzieś tam poprzecinkowany i tak też to nagrywałem mam nadzieję, że nie będzie to zbyt długie, serdecznie pozdrawiam, zapraszam na audycję z już tutaj podcastową live która się ukaże za już już niedługo albo się właśnie ukazała, albo się ukaże kolejna Albo się już nie ukaże żadna? Różnie to, róż to bywa. Może to być, e, może to być, może nie być. Być albo nie być. I tak ten sam koniec chciałem powiedzieć. Nudno się nagrywa samemu. A lepiej się dialog robi niż, niż taki monolog. Ale fajnie, że pogadałem e, w końcu do mikrofonu i że nagrałem to. Jeszcze trzeba będzie to zmontować. Jak znajdę czas to dzisiaj, jak nie to jutro bo z tym czasem to jest tak, że go po prostu brakuje. I dzisiaj idę do katedry i nagram koncert organowy. Też muszę wypróbować mikrofony, ale tym razem drugie, drugi zestaw, bo dwa takie same. Tak, i znowu moje dygresje. Dobrze, dziękuję wszystkim za wysłuchanie. To był Podcastofon. Odcinek, nie wiem, o którym numerku, nie pamiętam. Napiszę w opisie. I do usłyszenia mówił do Was Robert Kessling. Mm, i takie post tak? Bo w sumie zapomniałem powiedzieć o typach tygodnia. I tak przeglądam sobie te kartki i muszę, muszę coś wybrać. I jest mi ciężko. Jest mi ciężko coś wybrać. Zaraz, ja sobie tutaj postawiałem takie plusiki przy niektórych, nie powiem wam przy których i zobaczymy, ile tych plusików jest, bo być może się samo wyjaśni, a być może, że będę musiał jakoś zakombinować. Raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, Holendrock, z jednego jakbym zrezygnował, co bym mógł odpuścić? Zaczynamy, czy jest jakiś podwójny. To jest raz. To jest raz. Hmm. Holipka. Dobra, zrobię, zrobię to w taki sposób. Że, że tak. Jeden, jeden pewniak mój, który na 100% no, to był Barcarola. Barcarola. Bar Parallelanium. Taki był kiedyś sobie humorystyczny. A, znowu moje dygresje, ale możecie go szukać. Parallelanium, Parallaxu. Taki kabaret. Był. Dobra. Yy, Barcarola to jest jeden typ tygodnia. Yy. Myślę, że należy się Krzyszmanowi za generalnie za, za to, że w ogóle znowu wziął się za nagrywanie i że się udziela. To tak myślę, że też powinno być. Ale, ale w podcastofonie to my, mamy te, jako prowadzący, mamy prawo wybrać sobie cokolwiek, i wydaje mi się, że yy, chcę, chciałbym nagrodzić Krzyszmana typem tygodnia za to, że robi taki podcast autorski. I, i, i to są właśnie te takie typowe takie podcasty. Mm, nie tyle tematyczne, chociaż tematyczne, ja właśnie bardzo lubię, ale, ale, ale jeżeli chodzi o podcasting, to tu właśnie Krzysztof mm, robi taki podcast dla podcastu. Yy, co tam jeszcze było? Yy, inny koncept był, to już by był trzeci, tak? Inny koncept, a że mam dwa tygodnie, to mogę więcej wybrać. Inny koncept, rozmowa z Kazimierzem Parzychem, yy, tutaj powiedzmy, że nie będzie typu tygodnia, chociaż jest y, świetnie zrobione Radio Stephen King. Jest też Anusz Widelec. No kurczę, cały czas się nie mogę zdecydować. Już bym miał raz, dwa, trzy mam. Anusz Widelec byłby czwarty. Karpiowy byłby piąty. I... Małe filmidło. Sugarman byłby szósty. Jeszcze z drugiej strony kartki. Dobra. I tak by to właśnie wyglądało, tak? Czyli mamy sześć. Z kamerą wśród zwierząt. Czyli Krzyszman. Barcarola, Inny koncept. Eee, jak jest dalej? kartki. No, tak, karpiowy, małe filmidło I coś tam jeszcze Dobra, napiszę <głos> To jest pełen profesjonalizm, tak się właśnie robi profesjonalnie Jak się siedzi w łóżku, kartki yy, są napisane, nie ma nawet długopisu, żeby zaznaczyć No, urwać kawałek kartki, nie? To był sposób o, dobra, ja sobie jakoś poradzę i w opisach będzie co jest tygodnia i tak one się zmienią, bo topy miesiąca wejdą Zaraz tutaj, więc za długo sobie nie powiem.